B, B, Batman Houdini The Devil's Workshop ma dla mnie znaczenie sentymentalne. Koło roku czwartego dostałem od Marka Rusteckiego wielki plakat reklamujący ten komiks. Był na nim dziwny Batman w brązowym płaszczu z kołnierzem, z zakrwawionych, skórzanych rękawiczkach do nadgarstka. To był taki obraz Batman zupełnie odstający od klasycznego wizerunku. Wiele lat później zorientowałem się, czym stoją Elseworlds. A jeszcze wiele lat później, dobrą dekadę, odkąd zdjąłem plakat ze ściany, nabyłem ten album. Pierwszym, co mnie rozdeptało, to był Marcinarello, a raczej jego akwarele. Za samo to można pokochać ten album, za niesamowitą plastyczność wizji, przejmujące obrazy, które są ciężkie, mroczne, niczym ulotne cienie. Bo i to jest opowieść o cieniach, o ciemności, o mroku, a przede wszystkim o tym, co się w tym roku czai. Pierwsza dekada XX wieku dobiega końca, znany mistrz ucieczek Harry Houdini odwiedza Godham bawiąc socjatę swoimi umiejętnościami. W tym samym czasie miastem wstrząsają dwa ciągi niezwykłych wydarzeń. W dzielnicy Devil's Workshop giną dzieci, a jednocześnie na ulicach pojawia się stwór, no być może człowiek przypominający wielkiego nietoperza. Drwi sobie z policji błyskawicznie zarabia na łatkę porywacza i mordercy, mimo że nie wszystkie elementy tej układanki do siebie pasują. Houdini oprócz bycia mistrzem iluzji zajmuje się także demaskowaniem blagierów i oszustów, rzuca więc wyzwanie. Stwierdza, że znajdzie i pojmie tego niezwykłego człowieka nietoperza oraz że położy kres jego zbrodnią. Szybko okazuje się, że za porwaniami i tym istnym żniwem śmierci stoi niezamaskowany mściciel, lecz pewien jego imieniem Jack Schadenfreunde o charakterystycznej, bladej, wykrzywionej kurczowym uśmiechem twarzy. Pracuje on w rzeźni, a raczej w pakowni mięsa, będącej własnością niedawno przybyłego z Europy Noworysza i szemranego arystokraty Montenegro. Jakby było mało pajęczyny wzajemnych powiązań, to jest on w dobrej komitywie z Madame Reinhardt, popularnym medium, na której zresztą zarówno Harry Houdini, jak i gothamski socjalita Bruce Wayne dostają zaproszenie. I bardzo szybko okazuje się, że przybysze z Europy są kimś czy też czymś zupełnie innym niż chcieliby się zdawać. A sam Schadenfreude to w zasadzie przygrywka do tego, co chciałby na głowę Gotthamczyków, a w pierwszej kolejności na głowę znanej sufrażystki, dziennikarki Victoria Wales prowadzić Montenegro. Devil's Workshop to jest świetnie napisana opowieść z mrocznych początków wieku. Mamy tu masę smaczków, nawiązań, drobiazgów, które sprawiają, że lektura jest prawdziwą przyjemnością. Chaykin i Moore postarali się o opowieść na miarę Batmana, mroczną, okrutną, straszną, ocierającą się o sprawy spoza tego świata. Ciarello wymalował ją w sposób iście mistrzowski, odznając doskonale nastrój grozy i mrozu czającego się nie tylko w gothamskiej nocy, ale także w sercach niektórych bohaterów tej opowieści. Z pewnością spotkanie z Halim Houdinim należy zaleczyć do absolutnej czołówki gackowych elseworthów, o czym świadczy chociażby Don Thompson Award i dwie nominacje do Eisnera. Pozdrawiam, godaj.